W NASA ostatnie przygotowania do historycznego startu misji Artemis 2. Rakieta z kapsułą Orion zabierze czworo astronautów w dziesięciodniową podróż na orbitę okołoksiężycową. Wystrzelenie planowane jest z Florydy w nocy z środy na czwartek. Meteorolodzy oceniają obecnie prawdopodobieństwo sprzyjających warunków pogodowych w Centrum Kosmicznym im. Kennedy'ego na 80%. Pierwszym afroamerykaninem w historii, który poleci w stronę srebrnego globu jest Victor Glover. This is...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 Wolskim Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Saldo. Magazyn gospodarczy. Wojna na Bliskim Wschodzie zaznaczyła się już na inflacyjnym wykresie. Zgodnie z przewidywaniami w marcu mieliśmy wyraźny skok cen. Wiele wskazuje na to, że wydarzenia wokół Iranu przełożą się też na nasze wakacyjne plany. Niezależnie czy lecimy na inny kontynent, czy wybieramy się na bieszczadzką polanę. Dziś turystyka na pierwszym planie, ale wszystko w kontekście cen paliw i kierunków, które niespodziewanie się nam pozamykały. Marek Klapa, dzień dobry. A w studiu Polskiego Radia 24 witam bardzo serdecznie panią Katarzynę Turosieńską, Polska Izba Turystyki. Pani pracuje tam jako rzeczniczka prasowa, ale także zasiada w zarządzie. Zgadza się. Jestem też prezesem oddziału podlaskiego. Proszę bardzo. A zatem ma pani ogląd na sytuację i widzi pani dokładnie, co dzieje się w turystyce w ostatnich tygodniach, a dzieje się wiele. To znaczy, gdyby ktoś 27 lutego powiedział, że dzisiaj będziemy w takiej sytuacji... Zapewne Pani by nie uwierzyła, a zatem sporo zmiany, sporo nowych kierunków, nowych szans, ale także zagrożeń. Zacznijmy od informacji bardzo ważnej z punktu widzenia turystów. Ten bezpiecznik rządowy w postaci funduszu pomocowego został przedłużony. Gdyby mogła Pani wyjaśnić o co chodzi i kogo dotyczy ta zmiana? To jest przede wszystkim bardzo dobra informacja. Turystyczny fundusz pomocowy jest pewnego rodzaju buforem bezpieczeństwa, pożyczką, którą zaciągają organizatorzy turystyki właśnie w takiej sytuacji, w której Turyści chcieliby uzyskać zwrot poniesionych kosztów, ponieważ ich impreza turystyczna nie doszła do realizacji. Chodzi tutaj o imprezy, których umowy zostały zawarte przed 28 lutego, mhm. czyli właśnie tym ferelnym dla turystyki i też dla całego świata dniem wybuchu działań zbrojnych na Bliskim Wschodzie. I na szczęście Ministerstwo Turystyki, Sportu i Turystyki w porozumieniu z Ministrem Finansów przedłużyło do 27 kwietnia obowiązywanie TFP. Tutaj chodzi o to, że jeśli jakaś impreza nie odbyła się właśnie w tym terminie, to turysta, który wykupił imprezę może ubiegać się o zwrot kosztów pod warunkiem, że biuro podróży, u którego ta impreza została wykupiona również stwierdza, że nie będzie realizować tej imprezy. Także wtedy obie strony składają wniosek do TFP i można uzyskać 100% zwrotu, natomiast Oczywiście nie dotyczy to biur podróży, które z czasem będą musiały tę pożyczkę spłacić. No właśnie i stąd moje ulubione pytanie. Kto za to wszystko zapłaci? Pani już odpowiedziała na nie, że na koniec to będą biura podróży, czyli organizatorzy tych wyjazdów. No ale ten mechanizm jest bardziej skomplikowany, bo to są na początek pieniądze, które wpłacamy my, turyści. My, wykupując imprezę turystyczną, do każdej dokładamy jakąś swoją dodatkową cegiełkę. Bardzo często, gdy podpisujemy umowę, są takie magiczne literki. Składka TFP i TFG, czyli turystyczny fundusz pomocowy, czyli to o czym przed chwilą rozmawialiśmy, oraz turystyczny fundusz gwarancyjny. I tam odkładane są te pieniądze właśnie na wypadek jakiejś takiej nieprzewidzianej sytuacji, którą mamy teraz. Należy pamiętać, że za to, że turystyki bukują dużo wcześniej. Zarówno przelot, hotele, wyżywienie, jakieś atrakcje i je również opłacają. Turysta sobie myśli, moja impreza nie doszła do skutku, przecież nie poleciałem, nie nocowałem, nie zjadłem, więc nikt nie wydał moich pieniędzy. Jest to oczywiście nieprawdziwa teza, bo wcześniej, dużo wcześniej płacimy. Tak, jeżeli rezerwujemy sobie na własną rękę jakiś wylot, to też zazwyczaj przelewamy przynajmniej jakąś część na przykład w hotelu. No dobrze, to teraz ceny ropy, które uderzają nie tylko w tych turystów, którzy planowali wyjazd swoim samochodem dalej lub bliżej. No każdy zapłaci więcej za, za paliwo, ale także w y, turystykę, no bo przecież samoloty na wodę nie latają. I tutaj ropa naftowa też odgrywa ogromną rolę w kosztach imprez turystycznych, przelotu, całej logistyki. Hmm, czy możemy już powiedzieć, jak mocno ceny ropy uderzyły w pani branżę? Generalnie transport stanowi lwią część każdej imprezy turystycznej, zarówno ten lotniczy, jak i ten kołowy, bo przecież też są wycieczki autokarowe. Mimo tego, że... Wcześniej są kontraktowane jednak te kwoty za baryłkę, no to one nie są na 100%. To znaczy zawsze w trakcie trwania sezonu paliwo jest dokupowane i już widać, że jednak ceny wzrastają. Też y, trzeba mieć na uwadze, jeśli lecimy w jakieś odleglejsze kierunki, dla których hubami przesiadkowymi były właśnie te y, zamknięte lotniska, no to nam się transport wydłuża, bo musimy dolecieć z drugiej strony. Więc tego paliwa zużywa, zużywamy więcej. Będziemy na pewno płacić y, nieco więcej. Na tę chwilę nie są to jakieś drastyczne wzrosty, y, natomiast nie wiemy, co będzie dalej albo będzie drożej, albo będzie taniej. Nikt tego dzisiaj nie wie, jak zachowuje się, jak zachowa się ropa, bo hmm, powiem szczerze, ta zmienność jest naprawdę potężna, ale nie tylko kwestia Kosztów imprezy turystycznej, ale także kierunku jest istotna, bo jeżeli ktoś planował wyjazd na przykład do Dubaju albo gdzieś dalej na daleki wschód, ale z międzylądowaniem w Dubaju, no to ma poważny problem. Jak ten problem dzisiaj wygląda i jak mocno ta mapa świata, mapa turystyczna się nam zmienia w sezonie 2026? Turystyka nigdy nie lubiła próżni i to jest bardzo dynamiczna dziedzina, ale ten sezon pokazuje, że ta dynamika zmian jest mhm. naprawdę nieprawdopodobna. Jak, jak ceny ropy? Tak. Na, na szczęście życie nie lubi próżni i jeżeli jakiś kierunek zostaje wykluczony, to za chwilę pojawiają się inne albo jakieś wracają do łask. I to widać na przykład w polskich biurach podróży, że nasi rodacy zaczynają um, szukać kierunków, które są bardziej przewidywalne. E, czyli e, coraz częściej rezerwujemy sobie wylot e, do Europy. E, I poza już tymi utartymi szlakami Grecja, Hiszpania, wyspy kanaryjskie, Madera, e, wracamy na przykład do Bułgarii, do Chorwacji, a nawet Albanii. Więc jeśli jakiś kierunek traci, to drugi może na tym zyskać. Tak, to jest w gospodarce. Gospodarka próżni nie znosi, turystyka również, ale to jest też ciekawe, bo to dotyczy również tych krajowych wycieczek. Yy, one mogą być droższe i nawet jeżeli ktoś planował wyjazd nad Polskie Morze albo w Bieszczady, o których wspomniałem na samym początku naszej audycji, albo gdziekolwiek, no musi się liczyć z tym, że ten wyjazd będzie jednak droższy. Istnieje takie prawdopodobieństwo, natomiast na chwilę obecną nie zauważamy jakiś drastycznych wzrost cen, ale jeśli poruszamy się transportem kołowym, no to trzeba zatankować, niezależnie czy własne auto, znajomych, czy też autokar. No to tutaj, jeśli ceny paliw będą rosły, to ten transport również. Hotele mają swoje zaopatrzenia, więc to też się dowozi, tak? Piekarz musi dowieść nam pieczywo. No to są naczynia połączone. Należy też mieć na uwadze, że turystyka to ponad 5% polskiego PKB. To jest gigantyczna wartość w gospodarce. A nie obawia się pani, nie obawia się branża takiej sytuacji, że część klientów po prostu zrezygnuje z wyjazdu w tym roku, bo jest drożej? Ja się tego nie obawiam, ponieważ najnowszy ranking mówi, że nasi rodacy wskoczyli na czwarte miejsce w Europie pod względem podróżujących za granicę nacji. Prze, prześcignęliśmy nawet Francuzów i Niemców, więc jest to gigantyczny skok i, i to pokazuje, że turystyka stała się już dostępna dla każdego praktycznie. To nie, jest, to nie jest coś, na co sobie mogliśmy pozwolić raz w roku lub nawet raz na kilka lat. Teraz staramy się podróżować, ale po to, żeby doświadczać, po to, żeby odpoczywać, po to, żeby zwiedzać, to nie jest już takie bezczynne podróżowanie, ale właśnie chcemy mieć coś unikalnego, co będziemy mieli nie tylko w zdjęciach, ale też w emocjach, w uczuciach, w głowie w pamięci. Ja tak też sobie myślę o tych wszystkich turystach, którzy przylatują do Polski z zagranicy, bo to też jest bardzo ciekawe zjawisko, które przybiera na sile. Widzimy, co się dzieje na Podhalu i nasi goście z Bliskiego Wschodu właśnie bardzo często wybierają Zakopane i okolice czy nie ma obawy, że tutaj ten kierunek gdzieś zostanie ograniczony? Bo to jednak solidne wsparcie dla lokalnego biznesu, właśnie goście z Bliskiego Wschodu. Ostatnio kolega, który jest prezesem oddziału małopolskiego, mhm. informował, że jednak ten spadek jest widoczny. Już? Tak, już jest zauważalny, ale znowu... Jeśli nie ma turystów z pewnego kierunku, do którego się przyzwyczailiśmy i chcieliśmy go rozwijać i on na pewno wróci, to pojawiają się turyści z innych stron, na przykład Włosi, którzy szukają ochłody podczas swoich upalnych wakacji, wybierają się na Coolcation, a Polska jest doskonała do spędzania takiego nieco chłodniejszego urlopu. Ale uwielbiam to określenie. Coolcation. Szanowni Państwo, to wszystko sprowadza się do tego, że naprawdę mieszkańcy południowych państw Europy wybierają się na północ, żeby doświadczyć chłodu. No to zapraszamy nad Bałtyk na przykład jesienią. Super pomysł. Serdecznie zapraszamy i niezmiennie. Powiedzieliśmy też o inflacji. Inflacja może nie jest na jakimś dramatycznym poziomie, ale widzimy zmianę w porównaniu do lutego. W marcu przypomnę raz jeszcze ten wstępny odczyt Głównego Urzędu Statystycznego to 3%, to przekłada się też na inne koszty organizacji turystyki. Nie tylko na transport, ale wyżywienie, usługi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czy możemy już założyć, um, oczywiście z jakimś marginesem błędu, że wakacje anno domini 2026 będą droższe? Wstępne przewidywania mówią, że tak, ale nie będzie to... Y Taki drastyczny, mocno odczuwalny skok. Raczej y, będzie to bardzo stopniowe i takie falowe przejście. Z pewnością też organizatorzy turystyki, biura, podróży będą miały oferty na każdą kieszeń. Y, I ten wachlarz możliwości będzie na tyle duży, że każdy, kto będzie chciał skorzystać z jakiejś wyprawy dalszej lub bliższej, będzie mógł sobie na to pozwolić. A ten kierunek blisko bliskowschodni, niektórzy twierdzą, że to nie tylko na czas wojny, ale na dłużej może być mniej atrakcyjny, oczywiście w takim dużym cudzysłowie, no bo pewne obawy, czy umówmy się, jakaś blokada u turystów, u konsumentów może wystąpić. Jakie są przewidywania dla tego kierunku? Trzeba pamiętać, że państwa z tych kierunków już zrobiły bardzo dużo, żeby te kierunki stały się atrakcyjne i były atrakcyjne. I to była taka dywersyfikacja poza ropą naftową, biznesem, właśnie turystyka. I jestem przekonana, że te państwa będą chciały odzyskać turystów i wpompują jeszcze większe zasoby finansowe w to, żeby wszyscy poczuli się tam bezpiecznie i chcieli ponownie wracać w te rejony. Last minute all inclusive to są takie terminy, które są lubiane przez klientów biur podróży. Jak to może wyglądać w tym roku, czy jeżeli chodzi o te oferty tańszego wypoczynku, ale na który decydujemy się na ostatnią chwilę. Ich może być mniej w związku z tą sytuacją, czy widać już taki ruch w biurach podróży, że na przykład no, teraz w, tych, w te bezpieczne kierunki ludzie blokują terminy wcześniej, bo obawiają się, że tu Tutaj może być jakiś zator? Zdecydowanie first minute wraca do łask. Naprawdę? Również gwarancja niezmienności ceny, mhm. to jest bardzo istotne. No i turyści wykupują coraz częściej ubezpieczenie. My wreszcie zdajemy sobie sprawę, że ubezpieczenie jest dla nas takim poczuciem bezpieczeństwa o wiele większym i nie jest to jakiś kwiatek do kożucha, a jednak coś, co ma realny wpływ na, też na nasz wypoczynek, na tę swobodę. Tak z tyłu głowy nie mamy już tego, że, że coś, jeśli nam się coś wydarzy, to nie jesteśmy zabezpieczeni. I jeszcze jedna rzecz. W jednym z raportów przeczytałem, że to zamieszanie międzynarodowe, ale też wzrost cen ropy naftowej może przełożyć się na większą popularność wakacji w kraju. Czyli zamiast wyjazdu zagranicznego zdecydujemy się wreszcie na odkurzenie starych kierunków dobrze nam znanych. Może sprzed lat, może jakiś region, w którym nigdy nie byliśmy. Czy faktycznie krajowa turystyka może odżyć w tej sytuacji? Czy, czy faktycznie takie nadzieje? Nie są na wyrost. Już takie ruchy są widoczne. Poszczególne województwa i regionalne organizacje turystyczne mają swoje plany, jak zabiegać o turystę, o klienta, który powinien przyjechać właśnie w dany region. Bony turystyczne, vouchery, to są jakieś przynęty, które też zostały przygotowane. Podlasie, bardzo dobry przykład, który, który pani reprezentuje. Dobry przykład, który się sprawdza i jestem dumna z tego, że, że coraz więcej turystów o tym mówi i tak, tak się ta turystyka na Podlasiu napędza, ale mamy Warmię i Mazury, mamy też inne regiony, które mówią e, o tym. Też pan minister e, spotkał się z poszczególnymi regionami Polski Wschodniej, żeby też e, ułożyć jakiś plan na wsparcie tych e, regionów. Więc naprawdę ta nasza turystyka krajowa może e, paradoksalnie zyskać na sytuacji międzynarodowej. E, pytanie tylko, czy branża turystyczna nie ma, czy, czy w branży turystycznej nie ma też tego takiego zniecierpliwienia, jak długo potrwa wojna na Bliskim Wschodzie, bo wiele branż między innymi branża logistyczna, transportowa, ale także producenci, eksporterzy mówią o tym, że ich kondycja będzie zależała jednak w dużej mierze od tego, jak długo potrwa ten konflikt, którego jesteśmy teraz świadkami. Czy w przypadku branży turystycznej również? takie oczekiwanie na jakieś rozstrzygnięcie istnieje, bo ja sobie cały czas no, patrzę nawet na mapę, jak samoloty latają nad Bliskim Wschodem i cały czas jest tam wyraźna taka dziura nad Iranem i te niektóre szlaki są wydłużone, niektóre są przerwane. Jak tutaj jest z tą cierpliwością i też z wytrzymałością branży na taką ekspozycję na długotrwały konflikt w ważnym rejonie. Sytuacja konfliktu zbrojnego nie jest przyjemna dla dla żadnej z branż, dla turystki, która jednak jest wrażliwa na tego typu konflikty, na pewno, ale proszę pamiętać, że to jest tylko pewien wycinek świata. Mhm. A, mamy tych kierunków naprawdę całą masę, więc branża po prostu przygotowuje alternatywa. Tak naprawdę już przygotowała te alternatywy i zabezpiecza się na wypadek no, długotrwałego konfliktu. A jestem przekonana, że ta sytuacja na Bliskim Wschodzie wcześniej czy później wróci do przyjętych i nam znanych norm. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pani Katarzyna Turosieńska, Polska Izba Turystyki była naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. A to był magazyn Saldo. Saldo. Magazyn Gospodarczy. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24. Razem z nami dziennikarz, publicysta z Republika, Nowa, Tomasz Kasprowicz. Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry. Zacznijmy proszę od CPN-u, od rządowego pakietu, który już dzisiaj działa. No i mamy też tego efekty, ceny niższe na wielu stacjach, maksymalne, ale to i tak jest o wiele mniej niż w poprzednich dniach. Cały ten zestaw ustaw, ten ekspresowy tryb przyjęcia tego prawa i to, co się wydarzyło po nim, to jest realne działanie, które ma na celu złagodzenie skutków tej wojny, ale nie ma długofalowych efektów, czy raczej to jest takie przerzucenie tych kosztów, na barki państwa, co oznacza, że w pewnym momencie i tak my zapłacimy, bo będzie inflacja. I już teraz pojawiają się gdzieś głosy, że być może będzie trzeba do tego budżetu dołożyć z innych źródeł. Znaczy, zawsze my za to zapłacimy. To nie, nie ma wyjścia w jeden y, lub inny sposób. Pytanie, jaki sposób jest najlepszy, żeby za, za to mhm. zapłacić. No i tutaj rząd, zresztą nie tylko rząd i nie tylko nasz rząd zakłada, że ta wojna jest przejściowa, krótkotrwała. Jest to jakiegoś rodzaju szok, który wydarzył się i minie. I w takiej sytuacji takie zmniejszenie urzędowe cen poprzez obniżenie podatków na przykład ma sens, bo wtedy powoduje, że ten szok nie rozlewa się po całej gospodarce, bo to później ma długoterminowe negatywne efekty. Natomiast z drugiej strony, jeżeli to się okaże, że Trump wdepnął w Iran, tak jak Putin w Ukrainę, no to mamy do czynienia z problemem dużo bardziej długoterminowym. I wtedy takie rozwiązanie rzeczywiście może później prowadzić do tak zwanych zepsutych dystrybutorów, czyli stacji paliw udających, że mają paliwa, kiedy go nie mają. No bo ludzie będą chcieli je kupować po niskich cenach, a jego dostać po niskich cenach nie będzie sposób. I tutaj ja bym chciał zwrócić uwagę, że takie rozwiązanie powinny działać dwutorowo. Mhm. My to obserwujemy w Azji na przykład w tej chwili, gdzie również na przykład w Korei wprowadzono takie ograniczenia, yy, jeśli chodzi o ceny, a Korea jest dużo bardziej dotknięta niż Polska yy, z zamknięciem cieśniny Ormus ale jednocześnie wprowadzono działania mające na celu oszczędzanie paliwa. Czyli na przykład zarządzono, że, wszystkie, że jedna piąta wszystkich samochodów rządowych stoi codziennie i się nie rusza, tak żeby wymusić zmniejszenie zużycia. To jest oczywiście przykład mający iść z góry i mający przekonywać obywateli, że też tak powinni robić, co w Azji się zwykle sprawdza. Ale chciałbym zobaczyć, żeby nasz rząd też, wprowadzał myślenie długoterminowe co do tego, jaki sposób to paliwo oszczędzać. Pan redaktor mówi o e, szoku. Zdaje się, że w szoku jest też e, opozycja, bo e, na te obniżki, które sama wcześniej postulowała, odpowiada teraz, że no ale to i tak za późno i tak e, za mało. Czy oni radzą sobie z tym, że to jednak jest coś, co pozytywnie odbierają e, Polacy i to trochę ciężko jest walczyć z tym? No, w takiej polaryzacji, jak my jesteśmy, to choćby rząd zaordynował wszystkim eliksir młodości, to i tak opozycja musi wymyślić, że jest on niewłaściwy, bo źle smakuje na przykład. Tak? Więc to, że opozycja będzie krytykować, to jest jej wilcze prawo, oczywiście, aczkolwiek rzeczywiście to jest w trudnej sytuacji, bo najpierw postuluje, a później jak to się odbywa, to krytykuje, że się odbyło, szukając jakichś ciemniejszych stron tego, które oczywiście istnieją. No i teraz y, oczywiście problem polega na tym, że opozycja rzeczywiście nie ma y, lekkiego y, y, życia ostatnimi czasy i, i, i trudno jej się znaleźć z czymś, co by się przebiło y, do opinii publicznej, żeby zwiększyć y, poparcie znacząco. No stąd też y, no, krytyka jest, no, ale rzeczywiście ona jest mało przekonująca. No i e, jeśli chodzi o najnowsze sondaże, a ten e, został zrealizowany dla Rzeczpospolitej przez e, IBRIS, to tutaj mamy koalicję obywatelską na miejscu pierwszym, nieznaczny wzrost, ale mamy wzrost opozycji wspomnianej, Prawa i Sprawiedliwości, która najgłośniej mówi, jeśli chodzi o e, ten pakiet e, CPN, 2,4 punktu procentowego. W tym momencie i 24,5 to jest efekt czarnka, bo... Jednocześnie traci Korona, Konfederacja Korony Polskiej, czyli partia Grzegorza Braun. To jest efekt czarnka kogoś, kto jest z tej prawej strony sceny opozycji i on może za, zagrozić w jakimś stopniu właśnie partii Brauna? No tak, widać wyraźnie, że PiS postawił na utwardzenie się po prawicy. Przez wiele, wiele lat prezes Kaczyński miał taką zasadę, żeby nic mu z prawej strony nie wyrosło. Na koniec mu się to nie udało, bo jednak ciężko być w takim rozkroku, żeby z jednej strony próbować większość społeczeństwa zagospodarować, z zwiększyć elektoratu, a z drugiej strony być wystarczająco skrajnym, żeby skrajną prawicę zaopiekować. No i to w koniec końców mu się rozjechało. Wyraźnie w ostatnich latach zauważył, że bicie się z Koalicją Obywatelską takiego średniego nazwijmy to, niezdecydowanego wyborcę gdzieś z centrum się nie udaje, bo oczywiście rządy w kohabitacji łatwe nie są, ale rząd sobie jakoś tam radzi. Może nie tak, jakby chcieli jego zwolennicy, ale, ale dużo lepiej niż, niż analitycy się spodziewali. Więc tutaj ugrać było cokolwiek trudno, wręcz można było odnotować pewne straty, a z drugiej strony był podgryzany ze strony prawej dość sukcesywnie, zarówno przez prawicę skrajną w postaci konfederacji, czy już w prawicę, nie wiem, jak ją nazwać, foliarską w postaci Brauna. I i zauważył, że jeśli chce odzyskać wyborców, to jedyne miejsce, w którym stanie jest to teraz skutecznie robić, to idąc w prawo. No i Czarnek jest tego objawem. To tu mamy efekt Czarnka, jeśli chodzi o Lewicę, bo i jej urosło i w tym momencie, jeżeli chodzi o ten konkretny sondaż, jest na miejscu czwartym, siedem i dziewięć dziesiątych, To tu mamy efekt Czarza z tego, no bo jednak jest to wyrazisty polityk, który w język się nie gryzie, to idzie w świat i może działać na wyobraźnię wyborców. No tak, lewica po bardzo trudnym okresie ma troszkę lepszy okres. To chyba się zaczęło w momencie, kiedy Trump zaczął atakować polskich żołnierzy. No i teraz Sztandarowi, obrońcy polskiego munduru na prawicy, łącznie z prezydentem nagle nabrali wody w usta i zaczęli takie okrągłe zdania które miały bronić honoru polskiego żołnierza wypowiadać, ale nie było wiadomo za bardzo czemu one są wypowiedziane i przed kim mają bronić, więc widać było, że to jest bardzo nieszczere i, i takie bardzo ogólne, a tutaj okazało się, że obrońcą polskiego munduru stała się nagle lewica i to był taki moment, w którym lewica zaczęła się odbijać. Druga rzecz rzeczywiście, Czarnek y, y, straszy i ta... Ym część o, elektoratu, która mówi, wybrzydza, mówi, że chciałaby kogoś jeszcze bardziej podobnego do siebie, a ta istniejąca, nie wiem, lewica, koalicja i tak dalej są niewystarczająco dopasowane do ich potrzeb, no to kiedy widzą alternatywę, no to zaczynają dochodzić do wniosku, że lepsza taka lewica niż taki czarnek. To jest być może lekcja, którą nauczyła się nasz elektorat, mam nadzieję, z tego co się wydarzyło w Stanach Zjednoczonych, gdzie duża część elektoratu demokratów nie poszła do wyborów, bo się nie podobała Kamala Harris z różnych powodów. No i dostali to, co dostali. No, pytanie też, co dostaną Węgrzy. 13 dni zostało do wyborów parlamentarnych w, na Węgrzech właśnie. No i w tej sprawie chętnie wypowiadają się polscy politycy. Ci, którzy kiedyś żyli dobrze z Węgrami, a później trochę mniej po wybuchu wojny na Ukrainie, mówię tutaj o Prawie i Sprawiedliwości, teraz kibicują Wiktorowi Orbanowi. No i zastanawiam się, czy to nie jest taka polityczna schizofrenia. No bo przecież Wiktor Orban to jest Ktoś, kto blokuje pieniądze dla Polski, to jest ktoś, kto blokuje pieniądze dla Ukrainy, to jest ktoś, kto blokuje kolejne sankcje na Rosję, to jest człowiek, wobec którego kolejne mm, fakty wychodzą na światło dzienne, fakty, które potwierdzają tezy o jego prorosyjskości, a mimo tego Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla prorządowych węgierskich mediów mówi, że no jego wygrana będzie bardzo ważna nie tylko dla Węgier, ale i dla Europy. No, Jeśli chodzi o samego Jarosława Kaczyńskiego, być może nie osobiście, ale jego otoczenie, to istotniejsze jest, co Orban daje, a daje azyl teraz powoli się mówi, że PiS staje się powoli trzecią siłą polityczną na Węgrzech, tak wielu tam polityków zamieszkało i jeżeli Orban nie wygra no to ci politycy ten azyl zapewne stracą za dużo opcji innych miejsc by ten azyl mieli uzyskać nie jest, no bo trudno sobie wyobrazić by pojechali na Białoruś więc grozi im powrót do Polski. A to nie jest na rękę Jarosławowi Kaczyńskiemu, no bo w tym momencie rozpoczną się procesy, które zaczną przypominać Polakom, co też działo się zwłaszcza pod koniec rządów Prawa i Sprawiedliwości i, i jakie tam rzeczy były. Więc to, że Ziobro i et Consortes znajduje się w Budapeszcie, jest Kaczyńskiemu dość na rękę. Natomiast to, że jakie rzeczy wychodzą przeciw Korbanowi, to jak wiemy elektoratowi prawicy specjalnie nie przeszkadza, do no to znowu wracamy do przykładu Trumpa, co do którego wiemy o wszystkich możliwych yy, nieprzyzwoitych rzeczach i elektoratowi prawicy to nie przeszkadza, bo jest swój. To jest znowu element obawiam się bardzo dużej polaryzacji. Tak samo w dużej części elektoratu na Węgrzech nie przeszkadza, jakie jest Orban, jak i pisowi nie przeszkadza, jakie jest Orban. Zdaje się, że i prezydentowi Karolowi Nawrockiemu nie przeszkadza to, jak jest prezydent Donald Trump. A im chciał jeszcze wrócić do niedawnej wizyty Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych. To był udział w konferencji konserwatystów, tak możemy ich nazwać, SIPAK. I tam wśród wielu kwestii, które prezydent wypowiedział był, By, była taka teza o tym, że chrześcijańska cywilizacja jest zagrożona. Ja słyszałem takie podobne tezy, tylko że one nie płynęły koniecznie z Warszawy, tylko nieco bardziej na wschód z pewnej stolicy kraju, na, po części europejskiego, po części azjatyckiego. Znaczy, ja bym nie obrażał konserwatystów, nazywając to, co się tam odbyło konferencją konserwatystów. Konserwatyści w Stanach Zjednoczonych jeszcze są, ale konserwatysta to jest ktoś, kto, komu się podobają instytucje i porządek. To, to, to, to, to był zjazd y, y, będącej dzisiaj na fali w y, Partii y, Republikańskiej y, y, takiego dość skrajnego odłamu i tam były bardzo malownicze postaci na tym zjeździe y, i przez malownicze mam na myśli kontrowersyjne niezwykle. Y, oczywiście tego typu stwierdzenie może się podobać na prawicy, jeśli chodzi o, o, o świat chrześcijański. Natomiast gdyby ci panowie usiedli i spróbowali ustalić, co oni tak naprawdę rozumieją przez świat chrześcijański, to myślę, żeby do porozumienia nie doszli. Bo chrześcijaństwo jest rozumiane no, na przykład w Stanach Zjednoczonych bardzo y, y, specjalistycznie i J.D. Vance na przykład bardzo wyraźnie opowiadał się przeciwko czemuś takiemu jak empatia. I że, że, że coś takiego jak współczucie to nie jest chrześcijańska wartość i tak tak naprawdę to powinniśmy tych wszystkich innych ludzi yy, traktować z maksymalną okrucieństwem, bo empatia się dotyczy nas samych. To nawet sam papież później yy, próbował dementować to słowo, mówiąc, że to z chrześcijaństwem nic wspólnego nie ma. No Ale są takie odłamy chrześcijaństwa, które, yy, które yy, mają takie poglądy, no i pewnie o takich konserwatyści, jeśli już ich tak nazywamy, amerykańscy. E, e, mówią. Podczas naszej rozmowy z pańskich ust, panie redaktorze e, padło, co najmniej dwukrotnie padło słowo kohabitacja. I zastanawiam się, czy biorąc pod uwagę to, jaką postawę Karol Nawrocki proponuje i Polakom, i politycznym partnerom, to jest jeszcze tutaj szansa na jakąkolwiek nić porozumienia, bo zdaje się, że e, Andrzej Duda tego porozumienia szukał. Nie znalazł go ostatecznie, ale jednak w wielu przypadkach był prezydentem koncyliacyjnym, co nie do końca podobało się jego środowisku. Zresztą dzisiaj nie widać prezydenta byłego już yy, nigdzie. Karol Nawrocki idzie zupełnie inną drogą. To będzie tak, że te kolejne lata to będą bardzo trudne lata dla rządu. i Jeśli ten rząd też yy, pozostanie po 2027, tak. No, Karol Nawrocki wyraźnie pozycjonuje się jako spadkobierca szeroko rozumiane jego przywództwa na y, prawicy i to prawicy wycelowanej powiedzmy bardziej na prawo niż PiS nawet w chwili obecnej, czy gdzieś tam w prawe skrzydło pisu. Y, on ma bardzo dobre stosunki zarówno z Konfederacją, jak i do pewnego stopnia z Konfederacją Korony Polskiej, choć tutaj jest to bardziej skomplikowane, no bo to partia prorosyjska, więc problem jest y, dużo bardziej złożony. Y, więc y, dla niego jakikolwiek porozumienie y, z tym oczywistym wrogiem i antychrystem, jak już jesteśmy przy chrześcijańskich y, odniesieniu, jakim jest Donald Tusk dla niego, no to nie, nie jest do przyjęcia. Tak? No I to widzimy też w statystykach wetowania ustaw. Przez chwilę wyglądało na to, że, że prezydent był gotowy na ustępstwa, kiedy była rozmowa o przystąpieniu Polski do Rady Pokoju Trumpa, co się ostatecznie nie odbyło i bardzo dobrze, bo okazało się, że ta cała, e, e, cała inicjatywa okazała się być tak zwany dead on arrival, czyli od razu przy, przybyła martwa, czyli nic się z niej nie udało. Kilka krajów się tam zapisało, żeby się przypodobać Trumpowi, ale chyba on sam stracił zainteresowanie tym całym wydarzeniem i, i, i, i umiera ono, więc... Uczestnictwo w niej Polski nie byłoby chyba dobrym, dobrym rozwiązaniem. Ale wtedy wydawało się, że był gotowy y, przehandlować podpis y, pod safe za za uczestnictwo Polski w tej Radzie, czy jego uczestnictwo konkretnie w tej Radzie. W chwili obecnej nie wygląda na to, żeby było cokolwiek politycznego prezydentowi potrzebne. On ma się wykazywać jako trzon opozycji i to twardej opozycji. I mimo tych wszystkich wet, mimo weta do unijnego programu Sejf który to w różnego rodzaju sondażach jest oceniany pozytywnie. Karol Nawrocki nadal jest na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o rankingi zaufania polskich polityków, a nawet notuje kilka oczek do góry. Jego przewaga nad Radosławem Sikorskim nie jest wcale taka duża, ale jednak cały czas jest na pierwszym miejscu. Jak to wytłumaczyć? To, że poziom zaufania u nas do prezydenta zawsze był wysoki. Tutaj prezydent, jeśli chodzi o veto do sejf, no, wykazał się takim podejściem, że postawił w pierwszej kolejności swoje długoterminowe cele strategiczne. Był gotów na to w związku z tym poświęcić, można powiedzieć, bieżący, bieżący poziom popularności. No, tym celem oczywiście jest otwarcie prostej drogi do Poleksitu, tak? No bo uczestnictwo Polski w SAFE to jest, jak to mawiałem, nic z małżeństwa bardziej nie wiąże niż kredyt hipoteczny, no tak samo Polski z Unią pewnie nic by bardziej nie związało, czy nie zwiąże tak naprawdę, niż, niż wspólne, wspólne zadłużenie. Natomiast środowisko Króla Nawrockiego dzisiaj oczywiście wprost nie powie, że jest za Poleksitem, ale yy, zrobi wiele, aby w przyszłości ten Poleksit w miarę gładko można było przeprowadzić, jeśli nadarzy się ku temu okoliczność. I tak w Polsce. W polskim Radiu 24 mów dziennikarz, publicysta z Republika Nowa, Tomasz Kasprowicz. Panie redaktorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Powtórka programu Gość Polskiego Radia 24. A teraz w Polskim Radiu 24 porozmawiamy o sprawach, które też elektryzują, może nie aż tak jak kwestie sportowe i może ze sportem niewiele mają wspólnego. Ale są bardzo ważne i wpływają na nasze wspólne bezpieczeństwo, bo porozmawiamy sobie o bezpieczeństwie ruchu drogowego i razem z nami już teraz ekspert do spraw tego bezpieczeństwa, instruktor jazdy i, i nauki i techniki jazdy, egzaminator prawa jazdy w kołodowce akademicki, biegły sądowy socjolog i pedagog Filip Grek. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie Filipie, w ostatnim czasie rzeczywiście całkiem sporo tych zmian się wydarzyło, ale chyba taki, takie najświeższe, które wpływają na kary i na to jak po drogach się jeździć będzie to kwestie dotyczące drifterów i motocyklistów, którzy jeżdżą na jednym kole. Te kary mają być drakońskie dla tych kierowców, którzy takich czynów się dopuszczają. Czy jako ekspert uważa pan, że to ostatecznie ukróci to zjawisko nielegalnych nocnych wyścigów w miastach i, i wszystkich niebezpiecznych rzeczy z tym związanych? Czy to jest kolejny taki plasterek na wielką ranę? A, no, myślę, że nie zyskał pan zbyt wielkiej przychylności u wielu tych, którzy tak jeżdżą, twierdząc, że to nie jest sport, bo dla wielu dla nich jest to jakiś rodzaj sportu. No ja nie podzielam tej, tej myśli, tak jak i pan, bo jednak sportem takie zachowania będą, jeżeli będą one wykonywane w miejscach i w okolicznościach, które są do tego predestynowane, odpowiednie i bezpieczne przede wszystkim. A faktycznie mamy ten kłopot. To nie jest kłopot tylko polski yy, związany z tymi zachowaniami, tymi driftami tak zwanymi jeź jeździe na yy, jednym kole, na motocyklu. Yy, to są zachowania, które no niestety mogą stworzyć zagrożenie i no, rząd yy wziął się za to yy, tym razem. Zobaczymy na ile to pomoże. Czy to jest tylko plasterek? Trudno nazwać to tylko plasterkiem, bo jednak te kary, tak jak był Pan uprzejmy zauważyć, są dość spore. To zatrzymywanie uprawnień jest no, istotnym problemem dla osoby, która miałaby te uprawnienia stracić. Natomiast myślę, że w ślad za karą, no, która no, jest naturalna zupełnie,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 Nie umiem odpowiedzieć, czy, czy to jest rola państwa na pewno. Myślę, że nie do końca, jednak jest wiele aktywności i wiele hobby, w których ludzie muszą sami sobie inwestować w miejsca, a jedynie otrzymują na zgodę lokalnych samorządów. Myślę, że ta droga jest najbardziej optymalna, mimo wszystko. A czy to prawo, które zostało przyjęte i już obowiązuje, jest wystarczająco precyzyjne? bo zastanawiam się i widziałem to już na wielu y, grupach i forach internetowych zastanawiam mm -hmm. się jak udowodnić kierowcy że celowo driftował, a nie na przykład wpadł w poślizg na mokrej kostce brukowej z powodu braku umiejętności, o, gdzie z perspektywy to, to polskie. No właśnie, gdzie z perspektywy gadanie. Jest ta granica między błędem a celową agresją. No to, no to jeżeli się przyjrzymy takim zachowaniom, to je widać tak naprawdę. Widać po tym, jak się ten pojazd zachowuje, czy to jest poślizg faktycznie nadsterowny, podsterowny, to, to widać. Natomiast no pytanie, czy, czy, czy statystyczny policjant kiedy będzie miał zainterweniować, no bo tutaj właśnie jest cała idea, że to musi być, tak powiem, musi być na na gorącym, na gorącym uczynku, że tak powiem, złapany taki, taki sprawca. No, czy, czy, da się to, czy da się to zrobić i da się to udokumentować, czy to się przed sądem obroni, prawda, bo to mhm. jest najważniejsze. Z nagrania wideo, które ewentualnie mogłoby powstać naprawdę można sporo wyciągnąć i myślę, że my musimy trochę poczekać na to, żeby się ugruntowała linia orzecznicza, bo to będzie chyba takim, takim, no taką pieczęcią, która spowoduje, że to będzie, to, to prawo będzie jakby funkcjonowało sprawnie. Mhm. A mm... Zastanawiam się, teraz chciałbym zapytać pana z tej strony socjologicznej, bo rzeczywiście jeśli chodzi o media społecznościowe, to oprócz tych rad, których sobie udzielają, ci, którzy w takich procederach uczestniczą, no to jest no, mnóstwo filmików z naprawdę, z niebezpieczną jazdą, z driftem na rondach, z jazdą na jednym kole i tam są miliony, miliony polubień. Jak pan ocenia ten fenomen? Czy, czy to może jest trochę tak, że nowe pokolenie piratów drogowych wychowują algorytmy TikToka albo Instagrama, dla których te zasięgi są ważniejsze niż realne bezpieczeństwo, bo czasami pojawiają się tam jakieś adnotacje, że to jest niebezpieczne, nie rób tego w domu, ale nikt na to nie patrzy. Ja myślę, że musielibyśmy wyjść od czasów Tiktoka i przed Internetu, tak naprawdę, bo tych... Mm, tych ludzi, którzy w ten sposób się zachowują, My, myśmy mieli zawsze, od kiedy motoryzacja tak naprawdę powstała, zawsze się znalazł ktoś, kto chciał trochę więcej, trochę poszaleć, troszeczkę podbudować siebie, swoje kompleksy gdzieś tam, bo, bo no, umówmy się, no, w większości przypadków to nie, to nie ten, co siedzi za kierownicą, y, y, jest tutaj najbardziej efektowny, tylko co najwyżej inżynierowie, którzy to maszynę zbudowali. No ale to jakby kwestia postrzegania y, y, i ta perspektywa, tych kierowców, którzy by tak zachowują, no ona zawsze była. Natomiast y, to jest bardzo celna uwaga pana, y, że no, media społecznościowe, które dają tą szybką informację, możliwość podzielenia się tym, co, jak to się brzydko mówi, rajcuje tych, którzy jeżdżą w ten sposób, Nagle szykują, otrzymują większy poklask, bo, bo po prostu rozszerza się ta, ta liczba osób, które mają dostęp do tej informacji, mogą to zobaczyć, ale to jest naturalne we wszystkich zachowaniach i negatywnych i pozytywnych w ogóle w, w społeczeństwie, to nie dotyczy tylko e, tych e, nieprawidłowych zachowań za kierownicą. Więc taka kolej rzeczy cywilizacyjna po prostu i faktycznie to wzmaga też tą taką, to takie poczucie, że inni mnie doceniają, bo to jest taka forma, że ktoś mnie docenia, skoro, skoro są te lajki tak zwane, no to to jest woda na młyn przysłowiowa i niestety nie jest to, to woda na młyn odpowiedzialności. A spójrzmy jeszcze na jedną kwestię, bo mówiliśmy o tym, że rzeczywiście zaostrzono te kary. Mówiliśmy z czego to może wynikać. A czy jeden z tych elementów kary, czyli nieuchronność jest egzekwowany, jest w ogóle obecny w wystarczającym stopniu? Czy to jest właśnie ta, ta, ta kwestia, która może nie do końca jest dopracowana? Bo wiele osób w różnych miejscach w sieci już wspomnianej twierdzi, że i tak będzie coś robiło, no bo prawdopodobieństwo tego, że zostanie złapane przez policję jest niewielkie. Czy tutaj też jest sporo do nadrobienia, czy tylko podnoszenie tej poprzeczki, jeżeli chodzi o kary, to jest prawidłowa droga? Ostrożnie i dyplomatycznie mhm. pan wyraża swoje myśli, a, a ja się? chyba powiem dosadniej. Ja chyba powiem dosadniej. No, niestety sytuacja w Polsce, a nie tylko w Polsce jest taka, że no, z jednej strony my nie chcemy państwa policyjnego. Mamy jak najgorsze wspomnienia z czasów, kiedy policja czy milicja była na każdym rogu, ale z drugiej strony oczekujemy od policji skuteczności działań i zapewnienia bezpieczeństwa, więc coś za coś. Z jednej strony chcemy, żeby oni byli żeby reagowali w przypadku takich naruszeń prawa, wszystkich naruszeń prawa w ruchu drogowym, powiedzmy sobie uczciwie, bo to nie tylko drift jest problemem. Chyba w tym wszystkim, co się dzieje w ruchu drogowym, to ten drift jest jednym z mniejszych kłopotów mhm. związanych z zagrożeniami ruchu. Natomiast no, z jednej strony oczekujemy od nich, a z drugiej strony no, umówmy się, no, państwo jakby z budżetu, na tą policję nie wykłada aż tak wielkich pieniędzy I, i, i teraz stanę w obronie absolutnie, o ile czasami zdarza się, że ta policja sobie gdzieś tam nie radzi. Z hmm. drugiej strony nie mają siły i środków, mówmy się, no, żeby, żeby być na każdym rogu, no to się nie da. Y żeby złapać każdego y pirata drogowego też nie jest łatwo, a jeszcze jeśli się go nawet namierzy, to potem żeby go zatrzymać, to trzeba to zrobić mądrze, bezpiecznie, żeby nie stwarzać zagrożenia. To jest bardzo skomplikowany proces wbrew pozorom i nie jest tak łatwo i nie, łatwo, nie powinno się aż tak bardzo nakładać zakładać pewnej ziny organów ścigania w tym zakresie, tak? szczególnie policji, bo, bo, bo jednak nie. To wszystko musi być wyważone, nie jest to łatwe zadanie. Niemniej jednak, no, no jednak to od tego jest policja, żeby się tym zajmowała, więc no, trzeba za nich po prostu krótko trzymać. Kciuki to przejdźmy do tematu, który elektryzuje wszystkich kursantów. Koniec placu manewrowego na egzaminie na kategorię B. No, oczywiście to jest pomysł, to jest plan Ministerstwa Infrastruktury. Wszystko może się jeszcze wydarzyć po drodze. No ale biorąc pod uwagę wypowiedzi polityczne i fakt, że to, te przepisy mogą wejść w życie już na jesieni, no to coś jest bardzo na rzeczy. Czy pan jako wieloletni egzaminator odetchnął z ulgą, jak usłyszał tę rewelacje, czy raczej złapał się za głowę? Załapałem się za głowę i łapię się za tą głowę już od kilku ładnych lat, a właściwie kilkunastu, bo no, to co się dzieje w obszarze szkolenia i obszarze egzaminowania nie jest dobre, nie jest właściwe z różnych, z różnych powodów i na, i, na różnych, i na różnych szczeblach. Martwi mnie w tym wszystkim to, co właściwie od czego pan zdanie prawie że zaczął, że politycy się tym zajmują, mhm. bo to nie może tak być. To nie jest obszar dla polityków, do politykowania, do populizmu, krótko mówiąc, a niestety czasami tak to wygląda. Już słyszymy, już się kursanci cieszą, że nie będzie placu egzaminacyjnego, nie będzie zadań na placu. No bo oni tam bardzo oblewają, często jest niska zdawalność, no to zlikwidujmy to zadanie. No to, no, to zlikwidujmy też matury, zlikwidujmy większość egzaminów, na których jest niska zdawalność. Zlikwidujmy egzaminy dla egzaminatorów, bo tam jest bardzo niska zdawalność. No, no, idźmy w tą stronę. No nie, no oczywiście, że nie. Wszystko jest kwestią przygotowania dobrego narzędzia walidacji, dobrego narzędzia w postaci egzaminu teoretycznego i praktycznego. I walczymy z tym od, od wielu, wielu lat. Podejścia różnego rodzaju były robione. Raz resort niespecjalnie chce, raz branża się opiera, i to jest takie przeciąganie liny, natomiast dzisiaj się wystraszyłem tym, w cudzysłowie dzisiaj, wczoraj, przedwczoraj, tym, że, że, że Resort w przeciągu kilku dni chce napisać ustawę tworzącą cały system szkolenia i egzaminowania, bo my w Polsce nie mamy systemu szkolenia i egzaminowania kierowców, choć często się mówi w ten sposób, politycy używają takiego słowa, ale nie wiedzą co oznacza słowo system najwyraźniej, nazywając stan dzisiejszy systemem. To są dwa niezależne byty szkolenia i niezależny byt egzaminowania nie mające są sobą w zasadzie nic wspólnego, a powinny mieć, żebyśmy mogli kształcić kształcić właśnie mm -hmm. osoby do bezpiecznego ruchu drogowego. A jeśli chodzi o mm, takie argumenty, które pojawiają się właśnie po stronie tego, żeby e, ten egzamin na placu manewrowym zlikwidować. no Pojawiają się tutaj takie zarzuty, że tam największa liczba tych, którzy zdać chcieli, tam właśnie nie zdawała, ani jak się to ma do jazdy w mieście. Z pańskiej perspektywy rzeczywiście jest tak, że plac manewrowy weryfikował umiejętność panowania nad autem, czy tylko uczył tej jazdy na pamięć, na obrót kierownicy przy konkretnym pachołku i już? No i tutaj porusza pan temat, istotny temat, patologii szkoleniowej, która urosła tylko dlatego, że to zadanie zostało źle skonstruowane. Mm -hmm. Tylko dlatego, że tam zostały postawione pachołki i to zawsze w tym samym miejscu. Bo gdyby ich nie było wcale, albo były wystawane losowo zupełnie, wtedy kierowca, kandydat na kierowcę musiałby jechać intencjonalnie, kierować tak jak będzie musiał to robić w ruchu drogowym na parkingu. Ja jestem gorącym przeciwnikiem twierdzenia, że egzamin to jest taki, że do egzaminu trzeba się przygotować, żeby go zdarzyć, a dopiero potem się uczymy jeździć. Bo to jest absolutnie nieprawda, jest to nielogiczne zupełnie takie twierdzenie. Na egzaminie nie dzieje się nic, co nie dzieje się w normalnym ruchu drogowym. Nie wykonuje tam kandydat niczego, czego nie wykonuje zwykły kierowca, z różnicą tą, że pierwsza część egzaminu praktycznego jest, odbywa się w tych warunkach takich bezpiecznych na placu egzaminacyjnym, gdzie można sprawdzić, czy kandydat, który za chwilę ma wyjechać w ruch drogowy, na drogę publiczną, panuje nad pojazdem w taki sposób, żeby ten samochód jechał po właściwym torze jazdy, zatrzymał się tam, gdzie ma się zatrzymać i nic więcej tak naprawdę w tym drugim zadaniu jest. Do przodu i do tyłu i to wszystko. Oczywiście wymaga dopracowania kryteriów, bo, bo, bo dzisiejszy stan prawny jest odwrotnie skuteczny niż tracić należy do bezpieczeństwa. Każdy kierowca, kiedy mu się pojazd zbliża do, do kolizji z innym pojazdem, na przykład na parkingu czy do jakiejkolwiek innej sytuacji niebezpiecznej, to pierwsze, co ma zrobić, to wcisnąć hamulec. A my yy, kandydatom na egzamin nie zabraniamy wciskać hamulca, bo trzeba to zadanie wykonać płynnie i to jest zupełnie nielogiczne i to wymaga zmiany. Natomiast proszę zwrócić uwagę, jak wiele, nie wiem, czy pan redaktor spotkał się z tym, ale ja się spotykam z tym wielokrotnie, w różnych miastach. Można spotkać na osiedlach tabliczki, znaki drogowe, zakaz jazdy ELEK, zakaz parkowania ELEK, zakaz wjazdu nauki jazdy. Mnóstwo takich rzeczy jest. Skąd się to bierze, te lokalne samorządy czy, czy y, y, zarządcy y, osiedli, dróg, skądś mają y, y, potrzebę y, wieszania takiego zakazu. Y, no, w tej chwili, y, jeżeli zlikwidujemy całkiem plac, to nie będziemy wiedzieli, jak, czy kandydat robi, porusza się tym pojazdem bezpiecznie Z jakiegoś powodu 30-40% kandydatów wjeżdża w słupek w czasie jazdy na egzaminie. Egzaminator nie siedzi nawet w środku tego samochodu, kandydat siedzi sam. I on nie potrafi jechać tak, żeby nie uderzyć w słupek albo najechać na linię. Co jest tego powodem? Bo jest stres, no i najczęstsze odpowiedź: bo się zestresował, tego stresuje. Tylko, że stres jest ni momentną częścią kierowania pojazdem. Za chwilę ta osoba wyjedzie w ruch drogowy samodzielnie, mając już prawo jazdy, i dostanie telefon, że jego mama, tata, babcia, yy, dziecko, ktokolwiek, nagle wylądował w szpitalu, bo, bo się coś strasznego stało. Co zrobi ta osoba? Wsiądzie i w bardzo wysokim stresie pojedzie do tego szpitala. Czy dojedzie? Nie wiem. Ważne, że to będzie sytuacja podobna, emocjonalna, a myślę, że stres będzie dużo większy. Więc nie zwalajmy na stres, nie udawajmy, że jest lepiej, nie udawajmy, że skoro w innych krajach nie ma placu egzaminacyjnego, to jest argument za tym, żeby go u nas też zlikwidować. No, tylko, że w innych krajach kryteria dostępu do zawodu instruktora, zawodu egzaminatora są zupełnie inne niż w Polsce. W Polsce każdy może zostać instruktorem i egzaminatorem. Instruktorem może zostać osoba, która skończyła podstawówkę i ma dwa lata prawo jazdy, a egzaminatorem osoba, która ma średnie wykształcenie bez matury i trzy lata prawo jazdy. I to są kryteria dostępu do tych zawodów. Więc tu należy szukać podstawowych problemów w jakości kształcenia, a nie w usuwaniu Łatwego, tak naprawdę, zadania na pracę egzaminacyjną. I zawsze w takich momentach mam nadzieję, że słuchają nas osoby decyzyjne. Filip Grega, ekspert do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego, był razem z nami. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję. Wszystkiego bezpiecznego. Powtórka programu. Autopromocja.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 Później do posłuchania na stronie Polskiego Radia w Zakładce Podcasty lub w serwisach streamingowych. Zapraszam, Ewelina Kamińska. Autopromocja. Radio 24. Słowem wszystko.